Good evening. Wow. I must repeat and cheat once again. Oh. Oh. We're gonna talk about bitches yeah. and uh -huh. well, There's something, there's something about them. wrong with them. Well, uh, what's wrong well, with them? What's well, wrong with them? They tripping now. Uh -huh. <laughs> they want niggas <laughs> to give them the chronic <laughs> and all oh, of that hey, shit oh, too. Oh, hey. But yeah, bitch, yeah, I yeah. said bitch. Yeah. I ain't gonna go for it. Uh -huh. <laughs> Not now. Uh -huh. <laughs> Not uh <-huh>. yeah. <laughs> Not ever. <but>, <laughs> Let's raise an offering. One, come on, two, come on, three, come on, hey, hey. Come, come on, everybody, get up and dance, get in the groove and take a chance. Hey, boys and girls, sing, sing along. We're gonna have fun with this Christmas song. Co mam zacząć? Jak mam zacząć? Ja nie wiem, jak mam zaczynać. Ej, nie przygotowałeś się, nie, nie ma skryptu, nie ma wstępu z życiem. Jest, jest mój zielony etapnik. A No, czekaj, to, ale pokaż mi go. Bo ja, ja, ja... Serdecznie zapraszamy podcast numer 116 dzisiaj. Zapraszamy. Jesteśmy spóźnieni dwa miesiące, mówiąc, szczerze, drodzy słuchacze, drodzy... No bo atmosfera, no bo święta już od września. Tak. I choinki w sklepach takich typu. Um, takich, y, takich centrach handlowych po prostu tutaj. I A widziałeś Grafton Street? Widziałem Grafton Street i dzisiaj, dzisiaj chociaż bardzo rzadko podajemy daty w naszym podcaście, to dzisiaj w dniu, kiedy to nagrywamy, właśnie dzisiaj w niedzielę, uroczyście odpalili światełka na choince, która jest zawsze bardzo, bardzo ogromna i stoi na głównej ulicy Dublina, która nazywa się. Eee, street? Connell? O'Connell Street. Tak, i właśnie jak w większości miast europejskich oficjalnie zapalają światełka na ogólnej takiej miejskiej choince, jak i na całych takich głównych ulicach. Zatem zapraszamy dzisiaj, będąc dwa miesiące spóźnieni już, na podcast taki przedświąteczny czyli Ginger dzisiaj będzie śpiewała jakieś kolendy. La la la! La la, la, la. No, Kazałeś mi śpiewać, to śpiewam, tak? Nie, kolenda miała być, kolenda. Aha, yy, yy, Merry Christmas, Merry nie, nie, to nie, to nie, to, to nie Chyba to intro jeszcze raz, to nagramy Zatem zapraszamy podcast numer 116 Już mamy, już mamy Grudzień, może nie Grudzień, cholera czas pożyć w kalendarz. Czyli dzisiaj będzie Dzisiaj będzie o tym wszystkim, co łączy nas w takim duchu świątecznym. Ginger będzie dzisiaj za... Dzisiaj jest y, odcinek proświąteczny, Filipie, proświąteczny. Pro macierzyński, pro, k, y, pro taki y, rodzinny, bardzo taki... Mm, wystarczy świąteczny. Wystarczy świąteczny. A ja dzisiaj, Ginger, będę dzisiaj przeciw świętom, a ty też Ja? Jak to? No bo ja jestem antyświąteczny. Jak możesz być antyświąteczny? Przecież święta są piękne. Od Filip. kiedy? Od kiedy? Od... Y, 2000 lat temu wstecz. Tak. Do tego wrócimy zaraz po naszym intro, po reklamach i po takiej czołówce fajnej i w ogóle. I zapraszamy za chwilę na podcast y, już taki w pełni rozwojowy i rozwinięty, ale Ginger najpierw powie nam jeszcze coś na sam koniec intro. Zapraszamy do reklamy. Tak, do reklamy. Okay, I wish you all a merry merry christmas and a happy new year. do a work night or a family get together this christmas for something different? Book the Winter Garden restaurant at the Red Cow Moran Hotel. Enjoy pre-dinner cocktails in the lounge, then settle down for an evening of gourmet dining, fine wines and excellent service. The Winter Garden restaurant at the Red Cow Hotel. For reservations call zero. Hi, uh I was wondering if you could help me. Oh, not another one. Sorry? What is it? Well, I just need some help selecting a nice case of wine and, you know, a good selection of beers for the Christmas rush at home. Well, it's pretty simple. All the wines, you see, are nice and all the beers are good. That help? Not really. Oh, just go to Malloy's Liquor Stores. They have a really good selection of wines, a super range of beers, great deals, shopping online, and they don't mind being bothered by a load of silly questions like, can you gift wrap this nicely for me, please? In fact, they like it. Thanks. You're welcome. This Christmas, you'll never go wrong at Malloy's. And now online at malloys.com. Enjoy our call responsibly. We got Aircom phone watch with our great value talk time package so we'd have complete peace of mind. At home, we can relax and enjoy unlimited local and national calls for a fixed monthly price. And when we're out, we know our home isn't a gift for burglars this Christmas. Aircom Talktime customers can now save 248 euro on a phone watch installation kit and get 20% off monthly monitoring, giving you peace of mind that your home and loved ones are safe and sound. Call 1 242 625 for more on this great value exclusive offer. Terms and conditions apply. Jesteśmy u mnie w domu. Jesteśmy u mnie w domu. Spotkaliśmy się dzisiaj na obiedzie takim przedsiątecznym u koleżanki Ginger. Przypomnę wam, że mamy że Ginger jest wciąż koleżanką. Tak, że Ginger jest. Przypomnę wam, że Ginger wciąż ma kolor włosów. Taki Ruby Ruby Red, takie dobre, czerwone wino. Nie, to było dwa miesiące temu, jak Cię poznałem, nawet trzy. Nie tylko będziemy chodzić rocznicę Poznania, ale to będzie specjalny podcast na ten temat. Jesteśmy u mnie w domu, jesteśmy u mnie w domu. Słyszałem, że szykujesz podcast na temat Ja Ginger, tak się będzie nazywał. To znaczy, był to pomysł słuchacza naszego, jednego z wielu bardzo, który zaproponował, że bardzo chętnie by usłyszał podcast pod tytułem I am Ginger, czy My Name is Ginger. Musimy to przemyśleć, musimy wydubać jakieś dobry scenariusz napisać. Tak, z, z, z powitaniem, z życiem, zdecydowanie. Nie, to już jest kultowe, Filip, to już jest kultowe. Wprowadzenie z życiem. Generalnie tak może coś wymyślimy. zobaczymy, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Dobre, a teraz najulubieńszy moment podcastu, na który czekałem już chyba od dwóch tygodni, na ten ginger, nie, nie, zatem ten ginger. Nie, nie. Ja ginger. Się nie zgadzam, ja protestuję. Nie, nie, nie, nie, ginger. nie. Nie, bo on chce na mnie krzyczeć. Nie, nie będę krzyczał. Chciałem cię spytać, moja droga córeczko, gdzie bywałaś ostatnimi czasy? Nie wiesz o co będzie chodzić, cicho. Nie, gdzie bywałaś ostatnimi czasy? Miałaś jechać. Do Sosnowca. Byłaś w Sosnowcu? Byłam, byłam. I co tam robiłaś? A, spotkałam się z moimi dawnymi przyjaciółmi w Gidzicach. Z ABW? Dziękuję Ci bardzo, to miała być tajemnica. Ej, to jest Secret Services. Nie mówi się o tym głośno. no. Czyli Sosnowiec? Znaczy, nie, generalnie to mój kolega, bardzo dobry zresztą, Paweł Marczewski. Pozdrawiam Cię, Pawełku. Paweł słucha? Oczywiście, że słucha, jak najbardziej. Ja no też go pozdrawiam. I bardzo dobrze. Paweł odebrał mnie z lotniska w Katowicach, Pyżowicach, czy jak zwał, tak zwał. Odebrał mnie i porwał mnie od razu, zupełnie od razu do Gliwic na taką imprezę weselną. Generalnie chodzi o to, że jeden z naszych kolegów z Kółka Elektroników, Marcin Szelest, ożenił się, słuchaj, wyobraź sobie. Znam Marcina, dokładnie, dokładnie. <laughs> Prawie go znasz. Tak. Generalnie to właśnie on się ożenił, ożenił się z Agnieszką też zresztą. Bardzo miło, pozdrawiamy również Agnieszkę. I generalnie pobrali się dwa tygodnie przed moim przyjazdem do Gliwic, no ale zrobili sobie taką imprezę weselną dla przyjaciół, no i właśnie na tą imprezę zostałam wtedy porwana do Gliwic. Dobrze, i potem po Gliwicach i potem tu właśnie przyszła ekipa z kolejną e, świąteczną. świąteczną tak, bo spotykamy się dzisiaj tak na obiedzie tak zwanym gingerowym, czyli byliśmy tutaj zaproszeni do ginger właśnie do jej mężczyzn. Jesteśmy, jesteśmy u mnie w Domu, jesteśmy u mnie w domu. I chciałem się spytać... I Filip zwiedzał moją sypialnię. O, mamy red wine i white wine i mamy coke. I ten, ale nie biały, tylko ciemny, dwulitrowy. Chciałem się spytać, po wycieczce do Sosnowca, gdzie się udałaś, moje dziecko? Miałaś jechać, słyszałem, do Brukseli. Ach, no i niestety, niestety nie udało się, nie wyszło Tak, bardzo. i właśnie to moje pytanie. Słyszałem w jednym z ostatnich podcastów, że was do Brukseli powiedziałaś, że się nie udało, więc już Cię słyszałem w jednym z podcastów, że nie byłaś w Brukseli, a byłaś w pewnym mieście na P. I słyszałem Cię w podcaście, jak udzielałaś się w innym podcaście. Chciałbym oficjalne wytłumaczenia. Dlaczego pojechałaś do Tomawka? Dlaczego powiedziałaś, że jedziesz do Brukseli? Dlaczego mnie okłamałaś, ruda małpo? Koją się, kojam się strasznie w ogóle, ja tak bardzo obiecałam, bo wiecie co, ostatnio przesłuchałam nasz podcast, czego zwykle nie robię, ale jakoś tak wyszło, że przesłuchałam i usłyszałam swój śmiech okropny, do, prosto do mikrofonu, który zagłuszył wszystko. Ale do rzeczy, i... dlaczego pojechałaś no do Peterborough? Próbuję, właśnie próbuję, właśnie tak, próbuję. Wiesz, temat, że Tomaszek się... mym przyjacielem był, a teraz już nie? To mafek, bardzo Cię lubimy wszyscy, bardzo, i Filip w dalszym ciągu Cię lubi, tylko kłamie tu trochę. No i jakoś tak wyszło, że tak się złożyło i właśnie tak... A, no, to pomałaś, aby... że pojechałaś do niego, a do, mówiłaś, że do Brukseli jedziesz? Na, a, podobno miałeś być oficjalną masażystką polskiej drużyny, jak grali z Belgią. No, nie wyszło, no, ale oglądałam, oglądałam mecz y, Polska-Belgia, y, oglądałam i byłam bardzo... Kto lepiej. wygrał? Jak to kto wygrał? Dostaliśmy się w ogóle i przeszliśmy wszystkie kwalifikacje i ja jestem z tego powodu bardzo zadowolona. Jestem bardziej zadowolona z tego, że Leo zostanie niż z tego, że, że awansowaliśmy tak naprawdę, bo generalnie mamy... Swoje... Ale zmieniasz temat, dla Jezus, czego no, pojechałaś, ja no. Próbuję, no no i co, i co ja mam powiedzieć I co, w ogóle e, przez cały tydzień Filip stresował mnie telefonami, mailami smsami, groził mi i dostałam taki liścik w ogóle miłosny pocztą przyszedł do mojego mailboxu e, e, przyczepionego na drzwiach e, wycinanego z, z literek z gazet i w ogóle groźby i, i, i, nie i było groźb ja się strasznie bałam, bo przez cały tydzień przez cały tydzień mówił tak ginger jak się spotkamy, jak będziemy coś nagrywać, to będę na ciebie krzyczał, a ja cała struchlała, wystraszona, przerażona. Ale do rzeczy, tak? Dlaczego mnie okłamałaś i jak długo byłaś w Peterborough i co na to żona to mawka, ewentualnie jego narzeczona. Ja nie wiem, jakim jest on stanie. O mój Boże! To mafek ma dziewczynę! To, to mafek, Jak mogłeś? Ja, jak mogłeś? Jak, jak mogłeś mi to? Z... Znaczy jej... Nie wiedziałaś o tym, że miał dziewczynę? Że... No skąd? Czy powiedziałeś nie? mi to kiedykolwiek? No, bo gdybyś powiedziała, że jedziesz, to bym Cię uprzedził, nie? No to, no i co mam Ci powiedzieć, no? No i teraz będziesz, rozbijesz jego związek. Ja nie, ja bym nigdy. Nie, absolutnie nie. Tomafek, y, bardzo Cię lubię i... i teraz, to... tak, po tym wywiadzie już? Tak? Lubisz go nadal? Tak. tak. Coś troszkę. czujesz do niego? Troszkę. Tak? Tak, troszkę. Tak, troszkę. A w jakiej no. materii czujesz do niego coś? No Tomafek, to Tomafek, to ma Czyli co, zakupujemy Tomahawki między nami? Zakupujemy, nie tak? zakupujemy. Zakupujemy, aha, tak. Bo mieli czyli mieli zakupić, to by było czyli, źle. Jakbyś Twoje chciała wasacza. oficjalną, jak to się nazywa, jak to się jedzie, jedzie na wizytę? Dele, delegację do Peterborough. Mhm. No to ci. Ja to dostaniesz, dostaniesz paczkę wacików w, ekstra na wyjazd. Dzięki kierowniku jesteś. Wielki. Dziękuję Ci bardzo, że dbasz o moją higienę intymną. 6 euro jeszcze na, na, na drobne. Do 53 plus 6. Będzie 59 razy. To, ale jestem dobra w tych negocjacjach, naprawdę. Pamiętam jak dziś, jak poprosiłam kierownika o 50 euro jednorazowej dotacji bardzo istotnej i wtedy usłyszałam od Filipa zdanie, ja które... Wiem, wiem, już to powiem. słuchacze słyszeli 20 razy. Wracamy do świąt wracamy do świąt Świat. i chciałem się spytać, co kupiłaś tą tomawko Tomawkowi na Święta? A jeszcze nie mogę powiedzieć, bo ja dopiero spotkałam e, Mikołaja i on dopiero mi przekazał prezent do Tomawka, ale ja nie mogę powiedzieć tego teraz głośno, bo zepsuje całe same... Ale zrobimy tak jak on. Tomawku, przewin trochę, teraz nic nie będzie o tobie. Teraz nic nie będzie o tobie. Tomek, nic nie będzie o tobie. Przewiń. Nie słuchaj. Przewiń, nie, słuchaj nie słuchaj. Nie słuchaj. więc mów. Ale co mam powiedzieć? nie, nie kupiłaś. Ale no, co mu, kurwa kupiłaś? Jak możesz klnąć w podcaście? Tak nie wolno. Wypipujemy to. Nie, no generalnie ja nie mogę, ale nie, bo, bo wtedy słuchacze będą wiedzieli, zgapią pomysł i co? I mu maila ale to jest... Y, kupiłaś mu tą bieliznę niebieską czy różową? Co ci pokazywałem? Ci, cicho, że Aha. Ale on nie i, słyszy, cicho. On nie słyszy teraz. Filip, on nie słyszy. Ja, nie też nie, ja też nie słuchałem wywiadu. Dopiero ktoś mi ze czy powiedział A Filip, przesłyszaj, wywiad To ma w Kowę w jak była w Petyrboru? On no? nie słyszałem. A, cieka, a kiedy to było? Nie? I to on teraz też na przykład no, nie słucha tego. Ja wierzę. On jest miły. I... Jak ja go proszę, to... A ty naiwny jesteś. Dobrze, czyli zaraz po przerwie reklamowej wracamy do naszego głównego topiku, głównego tematu podcastu, czyli dzisiaj będzie o świętach, Ginger będzie mówić jakie są świetne, a ja będę mówił jakie są nieświetne. Dzisiaj podcast jak zwykle króciutki, półgodzinny, bo nam się nie chce gadać, znaczy chce nam się, ale stwierdziliśmy, że mamy tyle tematów, że będziemy krótko gadać, zatem... To się speszył w ogóle. Właśnie weszła moja współlokatorka i, i jest w ogóle w seksownej bieliznie i Filip się, Filip się zaczerwienił i teraz się boi w ogóle odezwać do mikrofonu. Ona zgubiła portfel. Z pieniędzy czy Właśnie, bo to jest istotne. Jeżeli bez pieniędzy to nawet się nie ruszymy, a jak z pieniędzmi to być może, ale dopiero jak wyjdziesz. Tak, te... w, w naszym ciągu Filip jest czerwony na twarzy. Wstydzi się, bo była w seksownej bieliźnie. Moja koleżanka Siri, współlokatorka. Siri, a on ma jakieś imię, to Siri to mi się... Siri to jest od sieroty, ale no. chyba nie chciałaby, żebym to powiedziała głośno. Co to są syry po poznańsku? Nie, co to są syry po poznańsku? Nogi, ale takie śmierdzące. Oj, Jest to w skarpetach. To nie, ale to nie mów, ale nie, bo ona jest Siri, nie przez Y, Siri, tylko a, przez I. I, I. To takie jakieś takie hinduskie imię. No nie, to jest skrót od sierota. A, sierota. Zatem zapraszamy na reklamy. Ho ho ho. It's Santa here and I'd like to wish all my friends a very merry Christmas and the happiest New Year. Ho ho ho. Zapraszamy to everyone wishing for snow to arrive on the 24th to all those who spent hours fixing the lights on the tree to the people who sing carols even if they can't sing happy christmas to you all from coca-cola Christmas sparkles at Dundrum Town Centre Whatever you're looking for to make the season merry and bright You'll find it all here, under one roof Over 100 shops make Santa's job a joy And the convenient opening hours will make every little helper's Christmas wishes come true And with over 30 restaurants, 12 cinema screens and a theatre Dundrum Town Centre has all you want for Christmas Dundrum Town Centre, style has a place Open 99 weekdays and until 7 weekends It's beginning to look a lot like Christmas. Ho, ho, ho! Nie tylko dla Orłów, Z Zielonej Irlandii. Hej, kolenda, hey, kolenda! We're Ho, ho, ho! Nie tylko dla orłów. Z zielonej Irlandii. Agnieszko, dlaczego tak lubisz święta? Dlaczego Cię to tak podnieca i ten Mikołaj? No, czy, czy wiesz, że w Poznaniu, yy, wiesz, że w Poznańskim na Mikołaja przychodzi Mikołaj, a na święta przychodzi gwiazdor? Tak, u nas przychodzi albo gwiazdor, albo dziadek mróz też. Jak ktoś się prze, przebiera za dziada, takiego mhm. dziada, bardzo dziada, i to jest właśnie taki dziad mróz i on przychodzi pod choinkę. Właśnie w Wigilię i przynosi prezenty i w ogóle jest fajnie. I właśnie dlatego święta są takie fajne przede wszystkim tego z prezentami. A 6, 6 grudnia faktycznie przychodzi Mikołaj i wrzuca prezenty pod poduszkę. Czyli dzisiaj, dzisiejszy podcast jest taki um, przedbiegiem takim do podcastu świątecznego, który będzie pewnie pod, po, o, przed wie, świętami. Oj, będziemy zaraz bardzo. Przed świętami. Dzisiaj po prostu takie luźne gadanie na temat świątecznych rzeczy. Właśnie ja dzisiaj bym chciał skrytykować taką komercję i to, że święta w Dublinie, w Irlandii, a możemy mówić o Dublinie, bo tu mieszkamy, W zasadzie już pierwsze takie gwiazdki świąteczne pojawiały się już w połowie września i choinki, i gwiazdorki, i mikołajki. A to widziałeś, powiedz mi? Widziałem to w Jervisie na Henry Street. Piękne, taki nastrój i w ogóle, wiesz, cały ten, cały ten y, powab y, świąteczny. Nie, a, a, a, ale na serio, co ty widzisz ładnego w świętach? Taki... Prezenty! Nie, no ale właśnie. Ale ja ty jesteś, typu... ty ja jesteś, typem, ty jesteś typem takiego typowego Irlandczyka, co od połowy października już chodzi i kupuje co, co weekend, bo sobota, niedziela, co weekend jest. Yy, czy ty yy, widziałeś mnie wydającą pieniądze? No nie, no dobrze. No to, co no, mówisz, no, to chyba... kupuję. Ale się dziwię, że ty się w Poznaniu nie urodzisz. <śmiech> <śmiech> ale ten. A czy to Poznań to jest taka e, polska Szkocja? Tak, to są, to są Szkoci. Ty od trzech miesięcy. To są Szkoci wydaleni za e, rozrzutność ze Szkocji. Mieszkają w Polsce, w Poznaniu. Tak, to zdecydowanie wiele wyjaśnia, natomiast ja bym chciała powiedzieć, że fakty, faktycznie to jednak najfajniejsze w świętach są prezenty i jeżeli już o prezentach mowa, to muszę się pochwalić, że dzisiaj zorganizowałam taki świąteczny obiadek. Obiad o kolację zresztą, taką świąteczną, między innymi dla Filipa. I e, dzięki temu, że e, zorganizowałam e, tą kolację, dostałam od Filipa prezent. A prezentem byłam ja, <śmiech> czyli nie ma nic lepszego. Teraz jestem jak doda elektroda i, i mówię, że, że najlepiej dostać siebie samą w prezencie. I tak właśnie dostałam. Filip dał mi prezent piękny i wspaniały, czyli moje zdjęcie w pięknej, czerwono szklanej ramce. Czy ty tą ramkę sam zrobiłeś? Tak, ja jestem z wykształcenia artystą witrażystą. Tak ta ty ramka... też jesteś. No, cicho. I ta, ta ramka właśnie jest taka witrażowa, i w środku jest ginger, czerwona, taka ładna i w ogóle. Ale, Ale taka, taka sexy. No, taka sexy z takim dużym tym. Z e... czym? A przepraszam, przepraszam, z czym? Duży łańcuch z, z logo, nie tylko dla orów. Hmm, czy nie masz wrażenia, że tutaj naprawdę to całe nasze i dublińskie, i, i takie światowe życie e, jakby krąży wokół buy more, spend more i komercja, komercja, komercja? Nie no, generalnie oczywiście, że tak i, i święta są takim e, wspaniałym pretekstem do tego, aby wydawać pieniążki właśnie w takim... Um... Sposób. Na przykład mój kolega, który jest grafikiem zresztą tak dla odmiany, bo mam mało grafików wokół siebie, włączając w to tego pana po prawej stronie a teraz. A wiesz, że podgłośnia chłopacy powiedzieli, że jesteśmy najlepszym podcastem, a może inaczej, jesteśmy najlepiej graficznie oprawionym polskim podcastem. To właśnie dlatego, że grafiką zajmuje się oczywiście ja, więc tak, to by tak, wiele tak. wyjaśniało. Znaczy ty narzucasz tematy, a ja je realizuję. A tego nie musiałeś mówić głośno. Właśnie ten, zdyskredytowałeś mnie jako grafika. A ja bym chciała się ubiegać o jakąś pracę w tej domenie. Kontynuuj. <laughs> Ej, Miałam się śmierć do mikrofonu. Okej, okay, w każdym razie, e, tak, święta są pretekstem do wydawania pieniążków w tej... A, a wracając do mojego kolegi, który jest grafikiem, powiedział, że e, na przykład na takich menu, wiesz, e, takie łajów i tak dalej, każdy chce mieć od września choinkę. No i to jest, wiesz, w jakiś sposób pretekst faktycznie, żeby wydawać pieniądze, ale z drugiej strony pomyśl o tej wspaniałej atmosferze, o tym, że, e, wiesz, są pewne tradycje, musisz za tym podążać. Na przykład dla mnie piękną sprawą jest to, że w dzień Wigilii, w kolację wigiliną zostawiasz jedno nakrycie nie, niepełne tak dla osoby jednej więcej. I teraz wiesz co, za każdym razem, jak spędzam Wigilię e, tam różnie, nie wiem, w zeszłym roku e, tam ze znajomymi spędziliśmy sobie przemiłą Wigilię i było naprawdę fantastycznie. E, było nakrycie i ja się tak zapytałam wszystkich, a co byście zrobili, gdyby faktycznie ktoś teraz zapukał do drzwi? Ja nie wiem, czy znaczy na pewno by ktoś, wiesz, gdyby ktoś zapukał, to by się otworzyło i, i się może weszło a Ty jesteś pewny? Nie, teraz pomyśl tak no. zupełnie, zupełnie szczerze. Pomyśl o tym, wiesz, masz Wigilię, jesteś, nie wiem, w gronie swoich najbliższych osób, zaufanych, przyjaciół, osób, których kochasz i w pewnym momencie ktoś puka do drzwi, wiesz, widzisz troszeczkę śmierdzi, nie, znaczy widzisz, czujesz, że troszeczkę śmierdzi, widzisz, że jest niedomyty, jest trochę brudny i mówisz, że jest głodny i tak dalej. Co robisz? Bo ja myślę, przepraszam, tak, tak mi się wydaje, że większość z nas, Dałabym mu jedzenie, ale... Take ten away. Ten take away, dokładnie. Wydaje mi się, że to jest taki wody na wodę, bo to fotomontaż trochę, że tak niby mamy nakrycie. To jest taka trochę hipokryzja, wiesz? Taka polska hipokryzja. No, wiesz, znaczy ja to bym przywiązał do takiej komercji, że to trzeba, bo to jest taki szczątek tradycji, nie, że trzeba. A tak tu w sumie, wiesz, w Polsce chyba jeszcze tak strasznie tego nie widać. Takiego biegania właśnie od września, październik za prezentami, bo tutaj naprawdę jest to... Ja, ja mam problemy z tym, mówiąc szczerze. Mało Jesteś staram... przerażliwiony, bo ja tego na przykład w ogóle nie zauważyłam. Gdybyś ja... mi nie powiedział, to w ogóle bym tego nie zauważyła. Ja naprawdę. zauważam i mnie to strasznie męczy i bardzo mi to przeszkadza takiej egzystencji właśnie listopadowo-październikowej, yy, bo w grudniu już rozumiem, ale właśnie taki listopad-październik, gdzie już choinki, już te wszystkie gwiazdorki Mikołajki się kiwają po ulicach, w centrach handlowych już te panie, już niektóre już nawet czapeczki noszą, mnie to po prostu no mega, mega irytuje i, i, i no, Wiesz co, ja się z tobą kompletnie nie zgodzę. Po pierwsze dlatego, że kocham święta, a po drugie dlatego, że obserwowałam pewne zachowania i tradycje irlandzkie tutaj właśnie w kwestii świąt. Wiesz o co mi chodzi? Wydaje mi się, być może się mylę i możesz mi poprawić, jeśli tak jest, ale wydaje mi się, że do Halloween nie ma żadnych, ale to żadnych oznak świąt Bożego Narodzenia. Nie ma choinek naprawdę. Do, do, do Halloween, dlatego, że przed, przed, tym, przed Halloween, czyli przez cały październik, jest wielkie halo na Halloween. Czyli wszystkie hipermarkety są wypchane dyniami i innymi stworkami, straszakami i tak dalej. Natomiast nie ma Mikołaja. Tu pani, która właśnie nam podaje kole, z dużą ilością gazu, po tej pani przyjechała siostra pod koniec nie w kogoś, więc koło dwudziestego 20 października i robiła sobie zdjęcie z choinką, a to było grubo, grubo tydzień, 10 dni przed Halloweenem a czy ta choinka była ubrana przybrana i tak dalej? tak, sobie stała normalnie w sklepie z, z, z kosmetykami hmm, głupio mi nie, nie chodzi o to. Nie, dzisiaj podcast taki troszeczkę my się sprzeczamy, ale Aga ma dużo racji, bo każdy odbiera te święta jak chce. Ja też mam dużo racji, znaczy bo pewnie o... takich ludzi, którzy nie cierpią świąt i debili, którzy po prostu zwracają uwagę Słuchaj, na to. E, przepraszam Cię bardzo, ale nie będziesz obrażał mojego kierownika, ok? Czemu debili? Ja mówię o sobie. Jak nie już powiedziałem mnie, to irytuje, Ciebie nie. Ale, nie, nie ale to, koniec końców, nie, na, ja samym na, samym, na, samym, nam, na samym końcu podcastu powiemy, co myślimy o świętach, jak, jak, jak chcemy je święć, spędzić. Ja nie myślę, bo ja wciąż mam mentalność blondynki, więc nie, nie, nie ma tutaj co się na ten temat wypowiadać, ale y, generalnie chodzi mi o to, że ja nie zauważyłam żadnych choinek, żadnych Mikołajów, fakt faktem. październiku. ty nie... pracujesz w reklamie? Tak. W prasowej. Aha, no tak. Jak se nie namalujesz, to nie masz. Dokładnie. A se nie maluję, bo nie wiem, ale nie, generalnie fakt faktem, naprawdę, oni mają wielkie halo, mają wielką zajawkę na Halloween i to jest takie główne święto, dlatego że ono jest stricte irlandzkie, co mi się zresztą bardzo podoba, muszę powiedzieć. I, i bardzo lubię, w zeszłym roku wzięłam udział w Halloween i zrobiłam sobie fajne wystawowe okno i miałam pajęczyny i wiedźmę i miałam dynie i napis Happy Halloween i wszystko. I dzieciaki przyszły do mnie po cukierki, a ja byłam przygotowana bardzo dobrze i miałam. Ale w tym roku tak jakoś nie wyszło, bo tutaj na Cloncilly, gdzie mieszkam w tej chwili, to jest taka wioska zabita dychami i na middle of nowhere. I tutaj dzieci nie ma, tu są y, sami dorośli i oni nie chodzą już po cukierki. Dobrze, wracajmy do świąt. Wracajmy do świąt, ale już po reklamach. Może pojesz, zapraszamy do reklamy? Już mówiłam. To jeszcze raz. Nie. Na raz. Zapraszamy do reklamy.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 W telewizji, w internecie. A, może w radiu coś będzie. A to witam serdecznie. Jest już w sieci wiele osób czekało. Nowy polski podcast. Full wypas. Mój adres to ww.fullwypas.lipsum.com Zapraszam serdecznie. Drodzy i szanowni państwo!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 Ym, serdecznie witamy w najlepszym polskim podcaście Już ostatnie wejście takie y, takie świąteczne, takie nieprzygotowane pro Świąteczne. proświąteczne pro Antyświąteczne Jesteśmy dzisiaj nieprzygotowani, bo troszeczkę nie wziąłem moich y, notatek I nie, nie, nie mówimy dzisiaj na żywo i I, i, I nie z ma wstępu życiem. z życiem Nie, tak, ma nie było, nie z było życiem. jak słuchaliście Ale skorzystaliśmy z tego, że mamy mikrofon Ja zawsze wszędzie noszę z mikrofonę, mikrofon, nagrywajko i właśnie na niedzielnym obiedzie łagnieszki sobie tutaj siedzimy. Tutaj nam grają na gitarze. Pro świątecznym Pro Świątecznym, tak, właśnie mieliśmy. No ja powiedział to, powiedział to. Haha. Tak mieliśmy karpia, filety z karpia mrożone, ale dobre były, bardzo dobre. Mieliśmy też Mamy właśnie tutaj jeszcze mamy koniec, koniec listopada. Nie, mamy co to? Listopad mamy. I właśnie już taki zrobiliśmy trochę wczesny właśnie podcast to obiad. Czemu nie? Czemu nie? Czemu nie? No i tak sobie nagrywamy i Agnieszka mówi, że jest za świętami. Jak będziesz spędzać te, te święta? Nie mam pojęcia, wiesz, kompletnie nie mam pomysłu na te święta. W zeszłym roku było fajnie, bo spotkaliśmy się ze znajomymi i e, był taki konkurs, kto ugotuje najlepiej, bo doszliśmy do wniosku, że ma być 12 potraw. Było nas tam parę osób, kocharzy, więc doszliśmy do wniosku, że podzielimy się tym wszystkim. Każdy robi po jednej? No nie, tam wtedy każdy robił po cztery. Znaczy, generalnie to każdy wziął to tak bardzo ambitnie, i koniec końców wyszło nam 21 potraw zamiast 12. Wigilia... O tyle co pytań w naszym konkursie? A, dokładnie, ale naprawdę y, było, było super, i, i jedzenie było wyśmienite. I wiesz, co mnie najbardziej, y, przepraszam za wyrażenie i za mój język, ale rozwaliło. Było cudownie, bo e, siedzieliśmy sobie, sama młodzież, naprawdę, ludzie w naszym wieku, no może trochę młodsi niż Ty, ale e, sama młodzież w każdym razie <śmiech> i uwielbiam tą minę. E, no i tam siedzieliśmy sobie, była Wigilia i wyobraźcie sobie, moi drodzy słuchacze, że e, Polacy w Irlandii nie piliśmy alkoholu w ogóle, e, doszliśmy do wniosku, że jest to Wigilia Polska, typowa, a w Wigilii, jak wiadomo, się pości, czyli tak, nie było w ogóle mięsa, nie było mięsa w ogóle, nie było kiełbas i tak dalej, i nie było alkoholu. I generalnie, wiesz, według tradycji można po pasterce, nie? Czy tam po północy. I bardzo mi się spodobał motyw o 11 wieczorem yy, czasu irlandzkiego lokalnego. Yy, jeden kolega mówi tak, przepraszam, a to skoro już mamy Wigilię Polską, to może byśmy tak też i czas celebrowali Polski. Wszyscy się zaczęli śmiać, bo każdy złapał o co chodzi, że żebyśmy mogli się wtedy napić alkoholu, ale powiem Wam szczerze, że każdy się śmiał bardzo, bardzo, ale nikt nie wstał i nikt nie, nie polał, nic takiego się nie wydarzyło. I to było takie naprawdę... Bardzo, bardzo miłe i ja tę wigilię wspominałam bardzo ciepło i bardzo fajnie, chociaż nie mieliśmy choinki, nie mieliśmy ozdób świątecznych, ale mieliśmy 21 potraw, mieliśmy nastrój świąteczny, mieliśmy wszystko pięknie, a w tym roku w tym roku wydaje mi się, że, że, że zostanę sobie w domku, poglądam sobie ekipę, którą mi nagrałeś na płytę i, i sobie spędzę wigilię samotnie. Chlip, <grym>, Nie mnie ktoś przytuli! Zawsze mogę ci dofinansować bilet do Peterborough. Ale jesteś dobry kierowniku, no! spóźnia się z wypłatą już trzy miesiące, ale, ale bilet mi zasponsoruje. Zrobne padał śnieg, to był ten dzień, w którym każde dziecko czeka na świętego Mikołaja. Ja też czekałem. Dom spowity był zapachem wigilijnych potraw. Zielone drzewko stojące na środku pokoju kryło w sobie. marzył o prezencie. Ja też marzyłem. Marzyłem, że dostanę coś wyjątkowego. Coś, na co czeka się cały rok. Na prezent, który nabawałby mnie dumą i radością. A jednak nie było tak. Bo właśnie tego wieczora nigdy byście się nie domyśli, co się stało. święta w tym roku wracam do Polski na chwilę tylko jadę przed świętami, wracam przed sylwestrem będziesz mamie narzekał, tak? będę mamie narzekał, tak, moja tam. mama mieszka pół świata stąd, nie w Polsce i się spotykam na święta no i po to są trochę święta żeby chyba tacy ludzie się rodzinnie spotkali, którzy mieszkają po różnych meandrach świata i żeby chociaż raz w roku się spotkali i zjedli rybę, nawet której nie lubią mówimy tutaj o karpiu też u nas... Czyli jednak za, kierownik za? Yy, ale za, za takimi świętami nieulicznimi, jak, jak domowymi, wiesz? Jakbym jak nie patrzył na ulicę, to jestem za świętami, ale znaczy, nie wiem jak to, jak to powiedzieć, yy, święta takie domowe są ok, ale bez przesady, bo pamiętam jak byłem mały, to, to wszystko się kręciło wokół, wokół dzieci, wiesz? Prezenty dla dzieci, teraz te dzieci już, no dnie, teraz ja już podrosły, teraz już podrosły, cicho. Um, dzie dzieci teraz podrosły, już większość z nas, ja mam troszkę powyżej 30, większość z naszych kuzynów, no które i, i dzie dzieciaki mają już po 20 ileś lat, nawet dzieciaki już mają dzieciaki. To kółko się gdzieś tam zamyka i, i znowu, znowu, znowu, znowu to wszystko wraca, aczkolwiek to pokolenie już nie jest takie płodne jak kiedyś. Chciałbym bo... chciałbyś restorata na święto, kupijcie resorata. Matchboxa, kupi matchboxa, ja kiedyś zbierałem matchboxy. Matchbox to jest resorak, taki tak zwany. Widzisz, ty jesteś za młoda, żeby wiedzieć, co to jest matchbox. Nie, bo u mnie to się było resorak i to były resoraki, i tyle. U mnie były matchboxy, bo były też różne. Było maj majoret, ale nie mówmy wtedy po mówiło się o majorety. A ja o ty mówisz? Majorety to były takie fajne francuskie, ale to były gorsze. A matchboxy były lepsze i się w pwex się kupowało za 99 centów. All my friend a very i Christmas and a Happiest New Year. Ho, ho, ho. Właśnie, Filip o oberwał ode mnie w łeb. Miejsce otwarte otwarty do wszystkich rodzin, do, do wszystkich e, osób, które. Wybaczajcie, e, e, może... ale nie zapominajcie. Nie, może są sceptyczne e, co do świąt. Kochani, e, święta są właśnie po to, aby się spotkać, mm. pogadać zjeść dobre żarcie, żeby, żeby troszeczkę może wyjaśnić pewnych kwestii, a może zostawić te kwestie zupełnie w tyle. Święta są po to, żeby spotkać się, żeby być razem, żeby przeżyć je razem. I co, i, I po świętach pamiętać... znowu tomachołki wykopać, tak? Zostawcie tego w spokoju. Ale ja nie, nie, nie próję do niego, tylko mówię ogólnie. Ty prujesz na, za dużo. Że na święta jest wszystko pięknie, ładnie, prezenty cacy, cacy, a po świętach znowu tych i k. A to może ty, wiesz? Nie, ja jestem spokojny. To może ty. No. Kończymy nie, po malutku? O, nie. List otwarty do wszystkich rodzin. Kochani, kochajcie się, wszystko jest fajnie i spędźcie te święta najlepiej, jak Mamy nowy rząd, wszystko jest fajnie. <laughs> tak. Mamy trzy ministerstwa. Zdrowia, szczęścia, pomyślności. Tak, tak, zatem. Zapraszamy do reklamy. Komunikat MSWA. Z dniem 31 marca 2008 roku stary, książeczkowy dowód osobisty traci swoją ważność. Od 1 kwietnia 2008 roku wszyscy Polacy będą mogli posługiwać się wyłącznie nowym dowodem osobistym. Nie komplikuj sobie życia. W banku, na poczcie, w urzędzie, w zusie nie pozbawiaj się zasiłku. Zmień dowód osobisty jak najszybciej. Uwaga! Wnioski można składać jeszcze tylko do końca roku. Studio reportażu i dokumentu prezentuje perły reportażu Polskiego Radia. Jak znajdzie chociażby jedna osoba, która w oryginalnej tonacji to Only You zespołu The Platters zaśpiewa tak jak ja zaśpiewałem. Tym razem Janina Jankowska i jej dzieło. Papier, który potwierdza chuj Czy ten dokument uprawnia do tego, żeby w przyszłości mógł się pan starać no, o tron Ukrainy? Tak. Perły reportażu Polskiego Radia. W każdą sobotę o 15.05. Zapraszamy. Agnieszko, mm, mamy koniec listopada. Spotkamy się jeszcze raz Ale świątecznie. Ależ to zabrzmiało. Agnieszko. Agnieszko. Ehm, Brilująca gwiazda polskiego podcastingu. Spod... O, tak! Tak, spotkamy się jeszcze raz przed świętami, już w takim porządnym świątecznym podcaście, już z prezentami. W zeszłym roku spotkaliśmy się z Gosią, w tym roku nie da rady, bo troszeczkę nam y, się plany pomieszały. Zresztą Gosia będzie w Polsce, może się z Gosią w Polsce spotkam, zobaczymy, zobaczymy. Muszę się Tę z Gosią spisać. Mnie. Tak, ty będziesz online, tak zwana. Zatem Agnieszko, mm, źle, przed chwilą słuchacze, z, znaczy przed chwilą, no wcześniej słuchali podcast portugalski, w tym tygodniu dwa podcasty. Co będzie w przyszłym tygodniu w podcaście? Co myślisz? Co, jak możemy słuchaczy zachęcić? I będę ja. My name is Ginger. Czyli zapraszamy na podcast 117. Celem naszym jest przegonienie do świąt Łukasza Witkowskiego, żeby być w nowym 2008 roku najbardziej wydajnym i płodnym polskim podcastem. A Czy myślisz, że uda nam się być najlepszym podcastem? W sensie takim, że przegonimy z numeracją odcinkową wszystkich innych i będziemy najlepsi, najwięksi Czy myślisz, w ogóle... że z numeracją idzie jakość? ale to nie, nie, nie, nie, ja nie o to pytam chodzi mi o to, czy będziemy naj, naj, naj podcastem, jeżeli chodzi o polskie podcasty wiesz co, no podgłośniaki już powiedzieli, że jesteśmy dybeściaki e... ale podgłośniaki też są dybeściaki, więc generalnie tak, to to. Dybeściaki mi się czy... teraz bardziej po podobają, wiesz A Nie, fajni są, naprawdę, no. wiesz co e, powiedziałeś mi ostatnio o nich, bo ja no. wcześniej to tak, takim, w ogóle jestem laikiem podcastowym i, i tam czasem słucham Toma Hołka, bo jest fajny i ma seksowny głos i muszę to powiedzieć głośno nawet bo... przy jego żonie? Ale to ja myślę, że jego żona by to potwierdziła zdecydowanie jak najbardziej i byłaby pierwszą osobą, która by to powiedziała, Ona ale chyba nie. to potwierdzi, jak się dowie o tym, że ty tam byłaś, bo on ostatnio się źle... Ale czego to nie musiałeś mówić Guczno? On ostatnio pisał, że się źle czuł, a ja powiedziałem na to, że to twoje perfumy jeszcze nie wywietrzały z domu. Świetnie, po prostu teraz czuję się po prostu super. Wcale nie musiałeś tego mówić. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest taka, że e, muszę to powiedzieć, to machołk ma seksowny głos i jest, jest bardzo męski. Ale pani spory. reżyser też lubi, wiesz? Pani reżyser ostatnio mi się przyznała, że, że lubi Tomahawka. No bo pani reżyser ma dobry gust. Tak ci to powiem, wiesz? to kobiety mają po prostu dobry gust albo słabość. Nie, ja myślę, że pani reżyser ma dobry gust. Z pewny... pe... Wiem, co mówię i w pewnych kwestiach mam rację. Ja może z panią reżyser porozmawiam i pokażę jej, że dobry gust... A co jej pokażesz? Nie, pokażę jej, że dobry gust... A ty się za bardzo nie spoufalasz przypadkiem? Z panią reżyser? Tak. Ona nic nie słyszy że tak powiem, wizualnie, bo jest ja, za szybą. Bo jest za szybą, no. tylko, tylko ma te słuchaweczki no. na uszkach, tak? I, i właśnie, właśnie nam. O, widzisz ten palec, jak nam grozi? No dobrze. No ja myślę, że Chyba słyszałam. Wiernić. Albo nam coś źle zmiksuje. E, ja jeszcze pod podłośniakach chcę powiedzieć, że to jest taka nowa nowa, nowa jakość w polskim podcastingu. Bo oni zawsze są. poniedziałek. Tak, e, oni? No tak, nie? Chyba nie ja wiem. Oni są zawsze kiedykolwiek. Zawsze nie wiem. E, bo oni są tacy. Jakby powiedzieć, inni. Ja, my też jesteśmy inni, ale I my, my jesteśmy jest fajni, inni. Tak. A my też jesteśmy inni i fajni? Czyli generalnie wszystko się zgadza. Oni są inni i nieprzewidywalni, tak samo jak my. Jak my. my jesteśmy jak my. kompletnie nieprzewidywalni, bo nawet my nie wiemy, co się stanie za tak, chwilę. Tak. Nie, ale Więc chodzi nie. o to, że, że jeśli ich słuchasz podcastu, to nie wiesz, czy będzie o oranżadzie, która, która wyczyszcza twój organizm, czy będzie o, o, o psie Marcina, czy będzie na przykład o wycieczce. Oranżada to... wyczyszcza organizm? No, przecież I ty dopiero mi... teraz mi to mówisz? No jest super, świetny podcast. Ja to ostatnio zrobiłem, ale, ale oranżada mi z tego, zapomniałem ją wyjąć z lodówki i już nie spakowała tak dobrze. Czy, yy, posłuchaj sobie, chyba z 4 albo 5 odcinków do tyłu. Super. Od tak. tego zacząłem słuchać w ogóle ich podcastu. A to chyba tego nie powinieneś powiedzieć na wież? Tak. No ale potem wróciłem do wszystkich wcześniejszych. zacząłem jeszcze teraz. Dobrze, chłopie. Dobrze, dobrze, czyli y, w podcaście przedświątecznym będziemy wszystkim podcasterom rozdawać prezenty takie, wiadomo, jakie i będziemy porozmawiać tak bardziej już przy obiedzie i będziemy ładnie ubrani, bo dzisiaj jesteśmy tak casual, czyli Ginger ma y, taką wyciętą, szarą koszulkę z takim łańcuchem z napisem logo nie tylko dla orów. A gdzie ty się tam gapisz? Przepraszam, no, jest gdzie się gapić, słuchacze, jest. Zresztą Filip! Widzicie, Filip! Na, widzicie na stronie dokładnie, że ja jest tak na to. Strasznie chciałam to ominąć, to. proszę cię. Tak, więc, więc jest gdzie się gapić. Góry i doliny, i, i, i ten. I, I czarna hańcza. Filip. Tak. I Filipie. ten. I, ten. Filipie. I kończmy ten podcast, kończmy twoje czerwone wino i moje bakardy z kolą. No i cóż, życzmy wszystkim dobrego świętowania i spotykamy się za tydzień w podcaście 118. Czy mówiłaś już o czym będzie 118? Nie, ale chciałam tylko powiedzieć, że tęsknię za czerwkiem. Tak? A tak. właśnie, czerwek może on specjalnie się ukrył, żeby teraz. Żeby za nim potęsknić trochę. Czerwek, udało ci się, tęsknimy Czerwek, napisz do nas. Napisz do nas. No, czerwek podobno pracuje na trzy fuchy, wiesz? Bo on tych mówił, mówi, że z mieszkaniami coś ma, no. Ale czerwek, no. Może się ożenił, nie ma czasu. Ale czerwek, no... Konkurs czeka, no... Właśnie, czerwek, masz duże szanse. Mm. Wywalczyłam dla ciebie, że możesz, że masz to opportunity. No tak, czerwek, ja nawet, no... ja nawet sprawdzałem, że czerwek może specjalnie, bo ty powiedziałeś, że może, ja nie byłem pewien. Ostatnio sprawdzałem i jednak może. Tak, nie może, ktoś z Krakowa... Dobry czerwek i może. Tak. Dobry czerwek to martwy czerwek. Tak Ale jak teraz. teraz. To martwy bo się nie odzywa od dawna. Może przeżył jesteś ogromny, Ej, jak bardzo Cię nie cierpię to jest koniec naprawdę, przecież wesołych za... świąt zestawie... wesołych nie, świąt nie, kończymy, nie, zapraszamy za tydzień nie, zapraszamy za tydzień nie, na podcast 118, oczywiście w podcaście będzie się boska i niezawodna i najbardziej kusząca gwiazda pustka po Ginger. Ginger jak łatwo ją, to nie wszystkie. syna! Gdy Polacy się rozkręcą Piją wódkę, jedzą mięso Września duże ma obroty Przed świętami i w soboty Jest cudownie i rodzinnie W telewizji serial płynie Są kolendy na kompakcie jego ciasta, wszystkie babcie. Następ wszędzie jest świąteczny. Dziś rodzinka kaca leczy. U sąsiadów brak nastroju, bo ich syn się zabił w woju. Idą święta, idą święta. Wrześni kwiczą już. Jemy szynkę. Idą święta, idą święta. rzeźnik wiczą już zwierzęta. Bądy wiszą na kolinie.